Dlaczego tych swoich wielkich wpływów w Austrii nie wykorzystali Polacy dla sprawy polskiej jako całości, kiedy Franciszek Józef Zainaugrował w roku 1895 polskie rządy, Kazimierza Badaniego, w którego rządzie wszystkie kluczowe resorty łącznie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych obsadzone były przez Polaków, to w przemówieniu witającym wyraził nadzieję, że z tym rządem chce rządzić aż do swojej śmierci. Ale Kazimierz Badeni zawiódł Franciszka Józefa, a jeszcze bardziej nas, Polaków. W dwa lata po ustąpieniu Badeniego z premierostwa napisze Wyspiański, miałeś, chamie, złoty róg. Wyspiański nie myślał oczywiście o Badenim, a jednak te jego słowa właśnie do utraconej przez Badeniego okazji mogły się stosować. Rządy Badeniego, tak serdecznie przez Franciszka Józefa powitane były zarówno zenitem, jak początkiem końca polskich wpływów w Austrii. Niestety po dziś dzień aż roi się od hamów, zatracających złote rogi. Skuteczni i nieudacznicy w moim odczuciu najważniejszy podział w dziejach Polski ostatnich paruset lat, to wcale nie podział na powstańców i organiczników czy powstańców i polityków realistów. Lecz podział na ludzi skutecznych i nieudaczników, na ludzi umiejętnie broniących spraw polskich i fajtłapów. Na ludzi świetnie wykorzystujących każde najmniejsze nawet szanse dla Polski i ludzi je fatalnie zaprzepaszczających. W tej sprawie w pełni przychylam się do podejścia nieodżałowanego Jerzego Łojka, który pisał przed laty, niestety, tak się dziwnie złożyło że nasza publicystyka historyczna i nawet naukowa historiografia znajdują ostre potępienia dla czynów, nigdy zaś dla zaniechań co wybitniejszych postaci z naszej przeszłości. A owe zaniechania nieraz ciężej ważyły na losach kraju niż takie czy inne czyny. Jeśli historia ma czego uczyć, to trzeba sięgać do jej kart bez uprzedzeń i powierzchownych szufladkowań czy podziałów. Odnosi się to także do znacznie odleglejszej przeszłości. Niedawno. Występując na łamach, niedzieli, przeciw kalumniom wobec księdza Kordeckiego zachęcałem, by nie spoglądać na niego wyłącznie przez pryzmat jego heroicznej walki w obronie klasztoru na Jasnej Górze, jego wiary i poświęcenia, ale również, by odwoływać się do niego jako świetnego wzorca skutecznych działań. I przypominałem to, o czym tak mało dotąd pisano. Że ksiądz Kordecki to nie tylko symbol wielkiej odwagi, lecz również symbol wielkiego realizmu, niezwykłej trzeźwości i racjonalizmu wielostronności działań. Był człowiekiem wielkiej odwagi, ale umiał znakomicie łączyć tę odwagę z maksymalną roztropnością i mierzeniem zamiarów na siły. Twardo chodził po ziemi, doskonale przygotowywał się do każdej sprawy, nie znosił pośpiesznych im improwizacji. W polskiej historii, gdzie mieliśmy taki nadmiar specjalistów od nieprzygotowanych porywów i szarsz, ksiądz Kordecki jawi się jako jeden z częstszych symboli rozumnego, konsekwentnego, dobrze przygotowanego czynu, opartego na trzeźwym rachunku sił. Ludwik Kubala wspominał uwagi zaprzyjaźnionego z księdzem Kordeckim wojewody pomorskiego, który akcentował, jak wiele obrona Jasnej Góry zawdzięczała jedynie i zabiegom Kordeckiego, on wszystko do obrony przygotował, pozycje dla armat i stanowiska załodze naznaczył, szopy pod murami z ziemią zrównał, robotników i straże nocami doglądał, żołnierzy słowem i hojnością zachęcał, szlachcie zniechęconej serca dodawał, a kiedy w końcu strach i zwątpienie poddać się i bramy otworzyć radziły, on się oparł i na swoim postawił. Podczas gdy Jasienica nazwał go... Wzorowym dowódcą, inni wysławiali jego zdolności administracyjne i gospodarcze. Adam Kersten pisał w biogramie księdza Kordeckiego, w swojej działalności zakonnej wykazywał wielkie zdolności administracyjne. Podkreślano jego, rządność, i godną podziwu działalność gospodarczą. Sam papież Aleksander VII sławił w liście donucjusza roztropność i zręczność księdza Kordeckiego. Był wspaniałym połączeniem żarliwej wiary i gorącego patriotyzmu z uporczywą wytrwałą pracą na co dzień. Jakże potrzeba na właśnie dziś takich wzorców, w Polsce, gdzie ciągle mamy za dużo niedołęgów i fanfaronów podejmujących bez przygotowania, jedynie słuszne, decyzje na zasadzie, jakoś to będzie. Część szósta w dwóch ostatnich odcinkach pisałem już dużo o tendencjach do przyczerniania obrazu polskich powstań, widocznych nawet w niektórych deformujących obraz naszych dziejów w podręcznikach. Szokująca jest jednak ilość różnych skrajnie nieuargumentowanych ataków na powstania polskie, jaką spotykamy w przeróżnych publicystycznych tekstach. Oto parę typowych wypowiedzi. Kałużyński o rozrabiających awanturnikach, zacznijmy od osławionego wybielacza stalinizmu i jednego z najskrajniejszych gromicieli polskiego patriotyzmu, redaktora, polityki, Zygmunta Kałużyńskiego. W książce Pamiętnik rozbitka Warszawa 1991, Kałużyński dał swoistą wizję działań polskich powstańców. Pisząc, wygląda na to, że nasi przodkowie nie przejęli się tragedią rozbiorów i tylko tu i ówdzie nieliczni awanturnicy zaczynali rozrabiać. Współpracownik innego czasopisma postkomunistycznego Wiesław kodwem: wprost, zauważył, w XIX wieku Polacy wywoływali powstania, które nie mogły się zakończyć sukcesem i zamiast przyznać się do własnej nieudolności i lekkomyślności, celebrowali teorię polskich Chrystusa Narodów. Prost, z 2 sierpnia 1992 roku. Wtórował mu w postkomunistycznej, trybunie, były kurier, a pod koniec życia skrajner negatyankarski w wywiadzie z 3 lutego 1997 roku, Polska Mesjasz, czy wrzut. Wystąpił w nim jako gwałtowny krytyk naszych powstań narodowych i żarliwy obrońca, ładu, jaki nam stwarzali carowie. Według Karskiego wszystkie winni byli anarchiczni Polacy, którzy wciąż buntowali się przeciwko dobroci cara, który dał im wszystko, sejmy, rząd i własne wojsko. A oni to wszystko bezrozumnie potracili przez swe głupie bunty. Trudno zrozumieć fanatyczną zajadłość, z jaką niektórzy polscy autorzy skłonni są potępiać polskie powstania narodowe i wyłącznie Polaków obciążać odpowiedzialnością za doprowadzenie do ich wybuchu. Pomijając całkowicie, prowokującą Polaków w rolę caratu. Gdyby ci gromiciele powstań trochę więcej czytali, to poznaliby ze źródeł doby aż nadto wiele świadectw, obciążających właśnie Moskwę i jej namiestników lwią częścią winy za sprowokowanie wybuchów kolejnych powstań. Cytowałem już wcześniej jednoznaczne opinie tak długo będącego filarem partii prorosyjskiej w Polsce. Księcia Adana Czartoryskiego czy innego lidera prorosyjskiego nurtu politycznego, księcia Drudzkiego Lubeckiego. Obaj akcentowali fatalne skutki wprowadzonych przez wielkiego księcia Konstantego i nowosilcowa rządów terroru i bezprawia, które wciąż prowokowały Polaków do buntu. Przypomnę inną, jakże wymowną, opinię pióra generała Ignacego Prądzyńskiego. Właśnie on, liberalistycznie i skrupulatnie wyliczający błędy powstania listopadowego, w swych pamiętnikach tak pisał o jego przyczynach, bunt, z początku tak słaby i mordami splamiony, pociągnął jednak za sobą z taką łatwością cały naród. Czyli żeby to miało być jedynie skutkiem owej lekkomyślności, którą Polakom zarzucają? Nie. Aleksander był Polskę w tak fałszywym położeniu postawił, dwaj pierwsi namiestnicy w Polsce, Konstanty i Nowosilcow, tak dalece dali się we znaki Polakom, tak wielu osobom i familiom nadokuczani, że dosyć było buntownikom wymówić to wielkie słowo, ojcowizna, aby wszystkie poruszyć serca, aby wszystkie pozyskać sympatię bez względu na to, czy chwila sprzyjająca czy okoliczności przyjazne i w jaki sposób buntownicy robotę swoją rozpoczęli. Naród miał tylko do wyboru albo odepchnąć od siebie bunt, wyrzekając się wszelkiego z nim wspólnictwa, a zatem sankcjonować jak najwyraźniej i z własnej woli ochydny stan, w którym się znajdował, albo też, przyłączając się do buntu, zrobić z niego powstanie narodowe. Innymi słowy, naród był między hańbą a wielkimi niebezpieczeństwami. Wybór nie mógł być wątpliwy. Rewolucja musi nastąpić w Polsce. Przypomnijmy, jak oceniał sytuację na krótko przed powstaniem listopadowym rosyjski pułkownik sztabu ZAS, któremu car Mikołaj I zlecił tajne śledzenie w Warszawie czynności wielkiego księcia Konstantego. Już w pierwszym z raportów oświadczył, że rewolucja musi nastąpić w Polsce, bo postępowania wieku Księcia, drażniące i dokuczliwe, nie tylko u Polaków, ale nawet u Wiedeńczyków wywołałoby niechybnie rewolucję.